Wywiad z Żakiem Atali przeprowadzony przez Ruichi Otsuka, dziennikarza z Gazety Japońskiej. 8 stycznia 2010 roku. Jacques' Atali, lat 66, ekonomista i nauczyciel akademicki. Był doradcą prezydenta Francji Mitterranda od 1981 roku. Atali był prezydentem Europejskiego Banku Restrukturyzacji i Rozwoju. W 2007 roku mianowany przez prezydenta Nicolasa Sarkoziego na przewodniczącego Komisji Promocji Wzrostu we francuskiej gospodarce. Wywiad został przeprowadzony w języku angielskim. Odsuka. Jak pan widzi obecną sytuację na świecie? Jaką przyszłość pan przewiduje? Attali. Ja widzę sytuację następującą. Będziemy przechodzić przez pięć następujących po sobie stopni w nawiasie kroków które nie są pięcioma scenariuszami, ponieważ ja wierzę, że wszystkie pięć stopni nastąpią jeden po drugim. Pierwszy stopień, w którym już jesteśmy, to kryzys ekonomiczny oraz zmniejszenie się władzy siły Ameryki. Oczywiście zmniejszanie się siły Ameryki jest względne, jeśli nie całkowite. Według mnie to nie prowadzi do dominacji. Ale USA nie będzie zdolne, aby być liderem świata. Drugi stopień. To sytuacja, gdzie 10 do 12 krajów będzie odpowiadało za prowadzenie świata, włączając w to takie kraje jak Japonia, Chiny, Indie, Zjednoczona Europa i kilka innych krajów. Tak będzie wyglądała druga faza. Trzecia faza nie będzie polegała na dominacji jednego z tych krajów. Uważam, że nic się nie zdarzy oprócz czystej dominacji rynku. Rynek będzie dominował w świecie bez żadnego prawa. Rynek bez prawa jest bardzo niebezpieczny, ponieważ prowadzi do nielegalnej i kryminalnej gospodarki oraz braku koordynacji. Braku praw własnościowych i wtedy będzie można zobaczyć mnóstwo nierówności oraz rozwoju frustracji i jeszcze gorszych problemów. Czwarta faza to będzie wojna globalna. Piąta faza, która nastąpi po czwartej albo zamiast czwartej fazy, to znaczy wojny, to nowy światowy porządek, którego podstawą będzie nie indywidualizm, ale altruizm. Świat samotnych, samolubnych ludzi nie będzie istniał. Altruizm, przynajmniej racjonalny altruizm, będzie podstawą nowego świata z nowym globalnym rządem i rozwojem nierynkowej gospodarki. Odsuka. Pragnę zapytać o światowy kryzys finansowy. Czy nasz ekonomiczny i finansowy system ma problemy fundamentalne? atali Tak można powiedzieć, że są pewne główne problemy. Jeden z nich to ten, że mamy rynek światowy bez przepisów prawnych. My wiemy, że rynki nie funkcjonują bez przepisów prawa, przynajmniej jako minimum. Jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące praw własności, Mamy w tej chwili rynek światowy, ale bez światowych przepisów prawa. Aby móc wprowadzić prawa własności, kontroli banku oraz kontroli tych wszystkich rzeczy, które kontroluje się w każdym kraju, tylko jeden kraj na świecie, gdzie jest kilka małych kontroli, to Somalia. W pewnym sensie globalizacja to somalizacja świata. To jest podstawowa przyczyna kryzysu na świecie. Odsuka. Czy pan myśli, że kryzys jest zakończony? Ad talii. W OECD, w nawiasie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ten kryzys jest do rozwiązania. Banki mają ciągle pewne straty. Po drugie, prywatne długi zostały zamienione na publiczne. Zatem w dalszym ciągu nie mamy rozwiązania kryzysu. W pewnych krajach dług prywatny został zastąpiony publicznym. Po trzecie, mamy duże bezrobocie, większe, aniżeli kiedykolwiek przedtem. Po czwarte, globalny problem to brak światowych przepisów prawnych, których nie ma kto rozwiązać. G20 nie jest poważne, nie robi nic konkretnego, aby uchwalić światowe przepisy prawa i dlatego kryzys nie jest zakończony. Odsuka. Jak pan widzi dziś Japonię? W swojej książce opisał pan przyszłość Japonii następująco. Cytuję. W Japonii ludzie będą coraz starsi, chyba że Japonia otworzy swe granice dla ponad 10 milionów cudzoziemców lub spowoduje wzrost urodzeń dzieci, bo już w tej chwili liczba urodzeń stale się zmniejsza. Około 2025 roku można sobie wyobrazić, że Japonii już nie będzie w pierwszej piątce krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Koniec cytatu. To bardzo ponura przyszłość dla Japonii. Ad tali Nie, nie dlatego, że jedyną drogą do ugniknięcia ponurej przyszłości jest znajomość zagrożeń. Kiedy zna się zagrożenia, to się reaguje na nie. Japonia obawiała się groźby braku energii. Zareagowała w ten sposób, że wynaleźliście mikroprocesory. Japonia reaguje na starzenie się społeczeństwa poprzez rozwój robotników. Jest również inne rozwiązanie. Japonia może powiedzieć, akceptujemy starzenie się społeczeństwa przez jakiś czas, aby zmniejszyć ludność do np. 60 milionów i utrzymać poniżej ten poziom. To jest możliwe rozwiązanie. Model chiński np. dwa plus jeden. To odtłumacza. Lecz ten sposób rozwiązania spowoduje, że kraj nie będzie się dynamicznie rozwijał ze względu na starzenie się społeczeństwa. Dlatego myślę, że ta strategia jest niebezpieczna. Uważam, że Japonia nie znajdzie rozwiązania tego problemu bez lepszej polityki demograficznej. Czy Japonia zaakceptuje obcokrajowców u siebie? To jest zależne wyłącznie od Japonii. Od suka. Aby zwiększyć przyrost naturalny, co i jak powinniśmy robić? Francja ma sukcesy w tej dziedzinie. Co może nam pan doradzić, korzystając z francuskiego doświadczenia w tej sprawie? Ad tali. Demografia nie jest czymś bardzo tajemniczym. Jedyną rzeczą, która jest niezbędna, to wiedza, że jest to bardzo długa, czasowo oczywiście, polityka ludnościowa, która powinna być bardzo stabilna i opierać się na różnych czynnikach, takich jak gospodarstwa domowe, opieka nad dziećmi, zarobki kobiet, Dobry wizerunek dzieci w społeczeństwie. Wszystko to jest ważne. W Japonii prowadzenie domu, zapewnienie dochodu dla kobiet mających dzieci oraz danie im czasu dla dzieci oraz dotowanie rodzin powinno być wprowadzone. Potrzebujecie dziesięciu lat, aby ta polityka zaczęła przynosić sukcesy. Ale kiedy kobiety nie otrzymają dopłat, aby zostać w domu i opiekować się dziećmi, a także nie otrzymają bezpłatnej opieki w czasie ciąży, to wtedy nie będzie zainteresowania rodzeniem dzieci. Odsuka. Kiedy pan mówi, że jedną z opcji rozwiązania problemu starzenia się w społeczeństwie jest zezwolenie na pracę w Japonii cudzoziemców, to czy pan ma na myśli robotników niewykwalifikowanych? Tutaj mój tekst jest trochę porwany. Chodzi o umysłowych pracowników lub obie te możliwości. Ad tali. Myślę o pracownikach, którzy chcą się rozwijać. Jestem bardzo niechętny, aby powiedzieć, że dyplomy dają równą jakość pracownikom, ponieważ mamy mnóstwo ludzi z dyplomami, którzy są leniwi i mamy mnóstwo ludzi bez dyplomów, którzy są absolutnie niezbędni dla gospodarki, ponieważ chcą rozwiązywać problemy gospodarcze. Ważniejszy jest stopień sukcesów w gospodarce, a nieżeli dyplom uczelni. Jeżeli spojrzymy na główne innowacje w gospodarce USA, na przykład w przemyśle software, to zostały one dokonane przez ludzi bez żadnych dyplomów. Microsoft, Apple, Google to sukcesy ludzi bez dyplomów. Zatem dyplom nie jest kryterium oceny. Powinniśmy ściągać do pracy ludzi utalentowanych, a nie dyplomy. Odsuka. Poza problemami starzenia się społeczeństwa, co pan myśli o innych problemach Japonii? I czy pan myśli, że Japonia ma potencjał do przezwyciężenia tych trudności? Co powinno być zrobione, aby ożywić Japonię i jej gospodarkę? Ad tali. Po pierwsze, Japonia powinna mieć jasną politykę demograficzną. Po drugie, Japonia powinna mieć jasną politykę innowacyjną, taka jaka jest w tej chwili ale bardziej rozwiniętą w kierunku małego biznesu, a nie tylko potężnych korporacji. Po trzecie, Japonia powinna poprawić jakość swojego systemu finansowego poprzez redukcję długów w systemie finansowym. Po czwarte, Japonia powinna zredukować swoje długi publiczne o połowę. Japonia może to zrobić, ponieważ ma mnóstwo oszczędności, Japonia ma doskonałe uniwersytety i dlatego jestem całkiem spokojny o przyszłość Japonii. Odsuka. We wstępie do japońskiej wersji pana książki, krótka historia przyszłości, stwierdził pan, cytuję, Po pierwsze, Japonia ma zdolności do rozwijania nowych technologii. Po drugie, Japonia ma ostre poczucie sensu poprawiania jakości produktów i bardzo dobre rozeznanie trendów w danym czasie. Po trzecie, Japonia przeżyła już duże kryzysy. Czy może pan rozszerzyć te pozytywne aspekty Japonii? I co powinniśmy zrobić, aby przełożyć te korzyści na realne rezultaty? Ad tali. Dajcie rządy młodym ludziom. Dać więcej przestrzeni dla innowacji młodych ludzi. Głównie po to, aby zrobić wszystko, co wspomniałem. Ponieważ jeśli nie będziecie mieć odpowiedzialnych młodych ludzi na stanowiskach, to naród będzie się starzał i coraz więcej władzy będzie przechodziło w ręce starych ludzi, którzy nie troszczą się o przyszłość kraju, ale dbają o swoje pensje i nie budują przyszłości poprzez inwestowanie pieniędzy. Odsuka. Czy pan myśli, że Japonia ma potencjał do odnowienia swojej gospodarki, jeśli przyjmiemy dobrą politykę? Ad tali Oczywiście, ponieważ jak już powiedziałem, cztery główne technologie przyszłości to nanotechnologia, biotechnologia, neurosciences i IT, czyli informatyka. Japonia jest numerem jeden lub dwa w świecie w wymienionych technologiach. Japonia ma dużą wiedzę o starzejącym się społeczeństwie, zdrowiu, ochronie środowiska. Japonia może być numerem jeden w świecie w wielu ważnych dziedzinach. Dla Japonii istnieje inny wymiar, czyli stosunki z Chinami. Dla Japonii może to być problem, jeśli Chiny będą się rozwijać jako konkurent Japonii. Ale może to być też potężny skok, aby mieć dostęp do wielkiego rynku chińskiego. Dlatego porozumienie Japonii i Chin, zarówno polityczne, jak i gospodarcze, może być decydujące dla Japonii. Japonia ma stabilne otoczenie i dlatego może w najlepszy sposób powtórzyć w Azji proces tworzenia Unii Azjatyckiej na europejskim przykładzie, na azjatycki sposób, tak jak to zrobiono w Europie. Mamy porozumienie między Francją i Niemcami podpisane przed przystąpieniem do Zjednoczonej Europy. Japonia powinna mieć takie porozumienie z Chinami, dawnym wrogiem, tak samo jak Francja i Niemcy. Takie porozumienie powinno być zawarte przed utworzeniem wspólnego azjatyckiego rynku. Po pierwsze, umowa między Chinami i Japonią. Drugie, wspólny rynek dla Japonii, Chin, Południowej Korei, Filipin, Malezji, Indonezji. To jest wyzwanie dla dwóch państw, ale może to ustabilizować ceny ropy naftowej i otworzyć rynki. Odsuka co pan myśli o ważności przemian Japonii i USA? Attali Utrzymanie tego przymierza z USA jest niezbędne dla Japonii, ponieważ jest to dziedzictwo po Drugiej wojnie światowej oraz to, że Japonia jest państwem demokratycznym. Jest to ważne przymierze, ponieważ Japonia będzie częścią świata globalnego w Azji. Przyszłość Japonii więc jest w jej kontaktach z resztą Azji. Aby być liderem w Azji, myślą, że Japonia powinna więcej zainwestować w stosunki z Chinami i resztą krajów azjatyckich. To jest podstawowa sprawa dla Japonii, aby to osiągnąć. Ale jest to ważne również dla Japonii utrzymywać związki z USA. Raz jeszcze podkreślam jednak, że przyszłość Japonii jest w Azji. Odsuka Jaką rolę powinna lub może odgrywać Japonia na światowej scenie politycznej? Ad tali. Japonia jest jednym z liderów świata. Osobiście wierzę, że jak już powiedziałem uprzednio, powinniśmy mieć umowę pomiędzy głównymi krajami w świecie, aby zreformować międzynarodowe instytucje. Osobiście aprobuję oscalenie się G8, G20 oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ i widzę Japonię jako członka stałego nowej instytucji, która wyłoni się z Rady Bezpieczeństwa ONZ G8 i G20. Koniec wywiadu. Aspekty prawne broni jądrowej Pozostały te same. W związku z tym, że ówczesna Japonia była okupowana przez wojska amerykańskie, rząd japoński ani wtedy ani do dziś nie otrzymał pozwolenia na skierowanie pozwu przeciwko Stanom Zjednoczonym o dokonanie zbrodni ludobójstwa na bezbronnym narodzie. Chociaż sądzono przywódców japońskich i skazano ich za zbrodnie wojenne, to nikt nigdy nie został oskarżony o, po pierwsze, atomowe masakry, po drugie, o niczym nieuzasadnione atomowe hekatobomby. O tym akcie ludobójstwa trwała i trwa obowiązkowa cisza, podobnie jak w sprawie Katynia, będącego tylko wstydliwym symbolem hakatobomby narodu polskiego pod okupacją żydobolszewicką. W 1966 roku niezależny, międzynarodowy tzw. Sąd Światowy wydał opinię na temat użycia broni nuklearnej zamieszczoną na stronie 565. książki Hiroshima Shadows. Pisano tam... W lipcu 1996 roku Sąd Światowy zajął stanowisko w swojej pierwszej formalnej opinii w odniesieniu do legalności broni jądrowej. Dwa lata wcześniej Organizacja Narodów Zjednoczonych poprosiła sąd o wydanie opinii doradczej. Zgromadzenie ogólne ONZ postawiło jedną, ale głęboko uzasadnioną kwestię do rozwiązania. Czy już sama groźba użycia bomby jądrowej w jakichkolwiek warunkach jest dozwolona w świetle prawa międzynarodowego? Po pierwsze, światowy najwyższy autorytet sądowy rozważał kwestię przestępczego charakteru użycia broni jądrowej i doszedł do wniosku, że użycie broni jądrowej jest bezprawne. Bezprawne w cudzysłowie. Nawet sama groźba użycia broni jądrowej jest nielegalna. Chociaż istniały różnice poglądów dotyczące implikacji prawa do samoobrony przewidzianej przez artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, to 10 z 14 sędziów rozpatrujących tę kwestię uznało użycie lub groźbę użycia broni nuklearnej za niezgodne z prawem na podstawie istniejącego kanonu prawa humanitarnego, który reguluje prowadzenie konfliktu zbrojnego. Sędziowie oparli swoją opinię na ponad stuletnich traktatach i konwencjach, które są znane ogólnie jako konwencje haskie i genewskie. Tak więc sąd orzekł, że broń nuklearna jest niezgodna z prawem w świetle konwencji haskiej i konwencji genewskiej porozumień, które już istniały w czasach bombardowań Hiroshima i Nagasaki. Były one nielegalne wtedy, i nielegalne są obecnie. W książce Hiroshima Shadows autor zamieścił listę głównych sprawców ludobójstwa atomowego tamtych czasów. Nadał jej tytuł Spis osobistości. Jest ona dalece niepełna. Brakuje przynajmniej dwóch ludobójców w randze prezydentów Eisenhowera i Trumana. Książkę kończy bibliografia Dom Rothschildów – międzynarodowi bankierzy, którzy osiągnęli niewyobrażalnie wielkie zyski podczas wieku XIX i przy użyciu tych pieniędzy przejęli rządy. Bernard Baruch – nowojorski agent Rothschildów, który na przełomie wieków stworzył koncern tytoniowy, koncern miedziowy i inne koncerny dla Rothschildów. Został szarą eminencją amerykańskiego programu bomby atomowej. A jego przydupas, w nawiasie, tak jest w tekście, Robert Oppenheimer został dyrektorem Laboratorium Badawczego Bomby Atomowej w Los Alamos, zaś jego waszyngtoński przydupas, James F. Byrnes, doradzał Trumanowi zrzucenie bomby atomowej na Hiroshima i Nagasaki. Albert Einstein, syjonista przez całe życie, który zainicjował w Stanach Zjednoczonych program budowy bomby atomowej wraz z wysłaniem osobistego listu do prezydenta Franklino Delano Roosevelt'a w 1939 roku. Tu jest podana bibliografia dosyć długa, tak żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Prywatne życie Alberta Einsteina, Wizard of Armageddon, następna książka Albert Einstein, no, a między innymi tutaj też jest o Oppenheimerze, Target Tokio, Hiroshima Shadows. Tych pozycji jest około dwudziestu. Jak John Rockwell przestał być amerykańskim hamburgerem? W pierwszym pięcioleciu po wojnie wybijającą się postacią życia politycznego w USA był zasłużony generał MacArthur. Pojawiły się propozycje nominacji tego amerykańskiego gojana prezydenta. Gdyby nie to, niejaki John Lackwell nigdy lub dopiero lata później przejrzałby na oczy w sprawie wszechwładzy Żydów w jego ojczyźnie. Swoje przebudzenie opisał w książce Biała Władza. Na stronie internetowej ukazał się przedruk piątego rozdziału jego pracy, a czytelnikom polskim udostępniła go Ola Gordon. Poczytajmy. To arcy pouczające, szkoleniowe doświadczenie przeciętnego Amerykanina. Zacznijmy od następnego fragmentu. Cytat. Można przeklinać Polaków, Irlandczyków, Niemców, nawet katolików i samego papieża, jak pokazuje sztuka Rudolfa Hokunta pod tytułem Zastępca. Możesz nawet krytykować murzynów, jeśli zrobisz to w przebraniu praw stanowych lub stroskliwej miłości do ludzi innego koloru. Nawet Huntley i Brinkley niedawno prowadzili specjalne wiadomości w ramach projektu mieszkaniowego w St. Louis i pokazali murzynów w brutalnie złym świetle, jaki o sobie tworzą. Czy można sobie wyobrazić specjalny program TV z Huntleyem i Brinkleyem na temat tego, że prawie wszyscy nasi sowieccy szpiedzy jak Rosenbergowie, Sobie, Soblem, Brotman, Gold, Moskowitz, Greenglass, Weinbaum i tak dalej. Byli Żydami? Nikt nigdy nie krytykuje Żydów. Odważysz się to zrobić? Co szczególnego jest z tymi Żydami? Dlaczego każdy ich się boi? To była bardzo szeroko publikowana sprawa. Cytat. Sprawa starszej pani w tenisówkach. Koniec cytatu. Która po raz pierwszy zmusiła mnie do poważnego myślenia o potędze Żydów. Przez 32 lata wierzyłem, jak niemal wszyscy Amerykanie, że Żydzi byli tylko specjalną grupą religijną, którzy są dobrzy w biznesie. Również, podobnie jak wielu Amerykanów wierzyłem, że mieli szczególne związki z pieniędzmi i fantastyczne zdolności do ich zdobywania. I to wszystko. Kiedy w roku 1950 byłem instruktorem Marines i pilotów marynarki w zakresie bliskiego wsparcia lotniczego wojsk lądowych w wojnie wietnamskiej, zacząłem interesować się próbą zainstalowania generała Douglasa Macartura w Białym Domu. Jako oficer marynarki znałem go i szanowałem. Uznałem, że będzie najlepszym prezydentem USA. Podczas kampanii o nominację z ramienia republikanów w 1952 roku chciałem pomagać jak mogłem. W San Diego Union przeczytałem list od kobiety, która ubolewała, że nikt nie pomaga jej zorganizować wieco dla Makartura. Zadzwoniłem do tej pani i zaoferowałem jej pomoc. Była bardzo wdzięczna i zaprosiła mnie do małego domku, gdzie ona i jej mąż mieszkali jako emeryci. Zacząłem mówić o wszystkim. Co moglibyśmy zrobić? Zasugerowałem wynajęcie sali i zorganizowanie wiecu. Uśmiechnęła się cierpliwie i smutno. Przerwała mi. Nie, nie, odpowiedziała. Nie da się łatwo wynająć sali, nawet jeśli zapłacisz. Oni nie wynajmą. Co to znaczy? Wybuchnąłem. Kto nie wynajmie? Spojrzała na swego męża dziwnie pytająco. Jej oczy wyraźnie czekały na jego podpowiedź. Przytaknął tylko głową. – Kto nie wynajmie sali? Kto nie chce zarobić na wynajęciu sali? – zapytałem ponownie, spoglądając to na nią, to na niego. Wzięła głęboki oddech i z bólem powiedziała – Żydzi. – Żydzi? – wyrwało mi się. – Co Żydzi mają z tym wspólnego? – Co im zależy na tym, czy dostaniesz salę, czy nie? – – Oni nienawidzą MacArthur'a – powiedziała i chciała coś mówić, kiedy jej przerwałem. – Oni nienawidzą go? To głupie. Załóżmy, że niektórzy, ale na pewno nie wszyscy. I na pewno nie na tyle, by nie pozwolić na wynajem sali na wiec. – Na przykład spójrz na to – podała mi gazetę California Javis Voice. I przeczytałem – MacArthur nadchodzi – Hitler wchodzi na urząd kanclerza. Gazeta bredzi. Jak to? Generał MacArthur stanowi zagrożenie jako nowy Hitler? Nie mogłem w to uwierzyć. To tylko pewna gazeta, powiedziałem. Prawdopodobnie jakaś skrajna szmata. Jestem pewien, że Żydzi nie myślą o MacArthurze jako o następcy Hitlera. Pokazała mi jeszcze jedną żydowską gazetę. Brief Messenger. Jej ton był niemal dystęgowany, ale była w niej ta sama nienawiść do Macartura. Pokazała mi jeszcze inne żydowskie gazety. W większości z nich było brzydkie zdjęcie Joe McCarty'ego i wyraźny jad i oskarżenie przeciwko niemu i MacArthur'owi. To jest doświadczenie, które czyha na każdego uczciwego Amerykanina, w nawiasie, a działo się to dokładnie 60 lat temu zaczynającego myśleć o sprawie żydowskiej. Nagle zobaczyłem cały tajny świat, którego nie wyobraża sobie przeciętny Amerykanin i nigdy go nie widzi. Tajemniczy świat Żydów. W tym samym Jevis Voice zobaczyłem nagłówki jej redaktora samiego Gacha pod tytułem Dzięki Bogu. Po powrocie do domu zajrzałem do pierwszej, lepszej gazety. Było to Common Sense odnawia się zdrowy rozsądek, a w tytule Czerwona dyktatura 1954. Od razu zrozumiałem, że dowiedziałem się o paneroidalnym charakterze tej potwornej żydowskiej paniki, o której mówiła mi starsza kobieta. Dziwacznym, światowym spisku żydowskim. I nawet nie mogłem dokończyć czytania. Wydawało mi się to zbyt głupie, zbyt obrzydliwe, by inteligentny człowiek zawracał sobie głowę czytaniem o tym. Ale wśród kilku spraw, które przeczytałem, zdrowy rozsądek przedstawiał, jak twierdził, uderzające fakty o żydowskości komunizmu i rosyjskiej rewolucji. Pisząc o tych niewiarygodnych faktach, powoływał się na źródła encyklopedię żydowską i różne dokumenty amerykańskiego rządu. Postanowiłem sprawdzić te fakty. Odkryłem cały tajemniczy świat, świat Żydów. A świat ten jest tajemny tylko dlatego, że nie Żydzi nie mogą uwierzyć, że taki świat może istnieć i nigdy do niego nie zaglądają. Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej Fundacja Światowego Pokoju imienia Ezara Pont Towarzystwo Przyjaźni Japońsko-Amerykańskiej i Naród Japoński oskarżają Pozwanego. Rząd Stanów Zjednoczonych. Skarżący wnoszą niniejszą skargę przed Trybunał Światowej Sprawiedliwości Międzynarodowej, aby przedłożyć następujące zarzuty. Pierwszy. Pozwany spiskował w celu popełnienia zbrodni wojennych przeciw ludności Japonii podczas II wojny światowej. Drugi. Pozwany spiskował w celu popełnienia okrucieństw przeciwko ludności Japonii podczas II wojny światowej. Trzeci. Pozwany spiskował, aby następnie uniknąć i zatuszować te zbrodnie przez militarną okupację narodu japońskiego, skutecznie uniemożliwiając ludności Japonii szukanie sprawiedliwości przed sądem z powodu działań pozwanego. Pozwany kontynuując okupację Japonii aż do dziś przy pomocy stacjonujących tam 49 999 żołnierzy pod pretekstem, że Związek Sowiecki upadł w 1989 roku i nie stanowi dla niego zagrożenia. Zarzut czwarty. Pozwany spiskował w celu popełnienia zbrodni ludobójstwa przeciwko ludności Japonii z motywów nienawiści rasowej i fanatyzmu religijnego. Zarzut piąty. Pozwany naruszył porozumienia haskie i konwencję genewską zgodnie z orzeczeniem Sądu Światowego z czerwca 1966 roku, prowadząc wojnę przeciwko cywilom i powodując miliony ofiar poprzez palenie miast japońskich za pomocą nalotów bombowych, i bombardowań Hiroszymi i Nagasaki podczas II wojny światowej. Zarzut szósty. Po popełnieniu tych zbrodni pozwany spiskował w celu ich ukrycia, wydając szereg nieprawdziwych oświadczeń zaprzeczających zbrodniom wojennym i zniekształcając fakty, aby uniknąć jakichkolwiek kar za te zbrodnie wojenne. Zarzut siódmy. Pozwany spiskował także aby ukryć przed narodem amerykańskim okoliczności popełnienia tych zbrodni wojennych, a mianowicie, że niewielka grupa spiskowców, uchodźców z Europy, przybyła do Stanów Zjednoczonych i zinfiltrowała rząd Stanów Zjednoczonych i w całkowitej tajemnicy uruchomiła projekt bomby atomowej, aby ją użyć przeciwko Niemcom i Japonii. Podczas tego spisku przez cały czas naród amerykański nie był świadom, co się dzieje, ani nie był konsultowany w sprawie zgody na budowę bomby atomowej, co naruszyło zasady republikańskie i konstytucję Stanów Zjednoczonych. Zarzut ósmy. Od II wojny światowej pozwany prowadził na całym świecie program terroryzmu atomowego, zwanego atomową dyplomacją, upewniając się, że ten program niesłabnąco trwa i to bez konsekwencji karnych. Zarzut dziewiąty. Chociaż Japonia została doprowadzona do stanu spopielenia w sierpniu 1945 roku, to pozwany twierdził, że inwazja jest konieczna, ignorując jednocześnie propozycje pokojowe ze strony Japonii składane od maja 1945 roku i pozwany następnie twierdził, że amerykańskie siły zbrojne poniosłyby straty w wysokości miliona zabitych podczas inwazji Japonii i że było dlatego koniecznością zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima 6 sierpnia 1945 roku i na Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku. W rzeczywistości, jak admirał William D. Leahy wykazał w swojej książce pod tytułem Byłem tam, cytat, Sama inwazja nigdy nie była zaoprobowana. Generał Dwight D. Eisenhower, naczelny dowódca wojskowy, admiram William D. Leahy, generał lotnictwa Curtis Limay i wielu innych amerykańskich dowódców wojskowych składali publiczne oświadczenia, że zrzucenie bomb atomowych było całkowicie niepotrzebne. Względy polityczne podyktowały że zrzucenie bomb atomowych, ażeby przetestować ich działania na żywej populacji i, jeśli to możliwe, osiągnąć milion lub więcej ofiar bombardowania atomowego dla celu powojennego zastraszenia wszystkich innych narodów. 1. Bomba atomowa była tworem małej grupki europejskich uchodźców, których wysiłki stworzenia takiej bomby w Europie zostały z oburzeniem odrzucone. Albert Einstein, fizyk, Napisał list osobisty do prezydenta Franklina Delano Roosevelta w dniu 2 sierpnia 1939 roku, zalecając budowę bomby atomowej przez Stany Zjednoczone. Jego list dostarczony został do rąk własnych prezydenta Roosevelta przez Aleksandra Sasha, spekulanta z Wall Street. Program bomby atomowej był kierowany z zakulis przez innego spekulanta z Wall Street, Bernarda Barucha, agenta Rothschildów. Baruch wybrał generała Lizli Gravesa na stanowisko dyrektora projektu, a Oppenheimera na stanowisko dyrektora naukowego projektu. Baruch nadal wydawał dyrektywy w ramach projektu, napierając na generała Gravesa, żeby miasto Kyoto było pierwszym celem bomby atomowej. Wojskowi dowódcy sprzeciwili się temu wyborowi, wskazując, że Kyoto jest starożytną stolicą Japonii i ośrodkiem religijnym posiadającym Ponad 200 starożytnych świątyń. Ostatecznie na cele wybrano Hiroshima i Nagasaki, chociaż żadne z tych miast nie przedstawiało istotnego celu wojskowego. Baruch w dalszym ciągu dyktował decyzję w sprawie bomby atomowej za pośrednictwem Prezydenckiego Narodowego Komitetu Badań Obronnych, któremu przewodniczył James Burns, waszyngtoński przedstawiciel Barucha. 2. Po zniszczeniu Hiroshima i Nagasaki pozwany popełnił szereg w ordynarnych kłamstw, żeby uniknąć obwinienia o te masakry cywilów. Pierwszym było to, że mieszkańcy byli ostrzeżeni za pomocą ulotek zrzuconych nad miastem o treści takiej, że będzie użyta bomba atomowa. W rzeczywistości ulotki nie były zrzucone aż do 10 sierpnia, już po eksplozji bomby. Prezydencki komitet stwierdził 31 maja 1945 roku, że cytat nie będziemy mogli dać Japończykom żadnego ostrzeżenia. Drugie kłamstwo było takie, że inwazja Japonii będzie konieczna, jeśli nie będzie użyta broń atomowa i kosztowałaby ona milion amerykańskich ofiar. Wielu czołowych amerykańskich autorytetów wojskowych oświadcza, że jest to absolutnie fałszywe twierdzenie. Trzecie kłamstwo polegało na tym, że twierdzono, jakoby oba miasta były kluczowymi celami wojskowymi. Prezydent Truman hełpił się w swoich prywatnych zapiskach, że (cytat) w 1945 roku Wydałem rozkaz zrzucenia bomby atomowej na Japonię w dwóch miejscach przeznaczonych prawie wyłącznie na produkcję wojenną. W rzeczywistości ponad 95% zabitych w Hiroshima i Nagasaki było cywilami. Tylko 4,4% liczby zabitych należało do personelu wojskowego. Czwarte kłamstwo opublikowane w gazecie New York Times 5 września 1945 roku twierdziło, że ofiary nie ucierpiały od żadnego promieniowania. Artykuł był napisany przez Williama Laurenza, płatnego propagandzistą Departamentu Wojny z prawem wyłączności dostępu do materiałów na temat bomby atomowej. Lawrence cytował generała Gravesa, że Japończycy próbują stworzyć atmosferę współczucia dla siebie. Jeden poselstwo Szwajcarii w Tokio przekazało pozwanemu oświadczenie rządu japońskiego skargę, że cytat miasto Hiroszyma jest miastem prowincjonalnym bez jakiejkolwiek obrony i obiektów wojskowych i także żaden z sąsiadujących regionów lub miast nie przedstawia sobą wartości wojskowej. Bezpośredni obserwatorzy na miejscu zauważyli, że cytat ściśle wojskowe zniszczenia były nieistotne. 2. Najbardziej autorytatywną oficjalną jednostką Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej była US Strategic Bombing Survey, która wybierała cele i analizowała rezultaty bombardowań pod kątem korzyści dla przyszłych operacji. Jej raport z 1 lipca 1946 roku stwierdza, Cytat Bomby atomowe zrzucone na Hiroshima i Nagasaki nie pokonały Japończyków, ani dzięki świadectwom wrogich przywódców, którzy zakończyli wojnę, nie skłoniłyby Japonii do zaakceptowania bezwarunkowej kapitulacji. Cesarz, strażnik tajnej pieczęci, premier, minister spraw zagranicznych i minister floty wojennej zadecydowali w maju 1945 roku że wojna powinna być zakończona nawet, jeśli miałoby to oznaczać przyjęcie porażki na warunkach aliantów. Jest to opinia strategii bomby survey, że z pewnością przed 1 grudnia 1945 roku poddałaby się nawet, gdyby bomby atomowe nie zostały zrzucone i nawet, gdyby żadna inwazja nie była planowana lub rozważana. 3. To dowodzi, że zniszczenie Hiroshima i Nagasaki były zbrodniami wojennymi popełnionymi z namysłem i pełną wiedzą, że nie było żadnej konieczności zrzucania bomb atomowych na te miasta. Jak David Lavrens, założyciel i redaktor US News and World Report, pisał w swoim artykule redakcyjnym z 23 listopada 1945 roku. Cytat. Prawda jest taka, że jesteśmy winni. Nasze sumienie jako narodu musi nas kłopotać. Musimy wyznać grzech. Użyliśmy strasznej broni, aby zadusić i spalić ponad 100 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci w jakimś rodzaju superśmiertelnej komory gazowej. I to wszystko w wojnie już wygranej. Albo, jak mówi rzecznik naszych sił powietrznych, w wojnie, którą łatwo mogliśmy wygrać bez bomby atomowej. Powinniśmy więc przeprosić w sposób jednoznaczny od razu cały świat za nasze nadużycie bomby atomowej. 4. Światowy autorytet i pacyfista Mahatma Gandhi mówił ze smutkiem o tragedii Hiroshima i Nagasaki. Cytat. Bomba atomowa uśmierciła najszlachetniejsze uczucia które ludzkość od wieków w sobie nosiła. Kiedyś były tak zwane prawa wojny, które ją dopuszczały. Obecnie rozumiemy nagą prawdę. Wojna nie zna żadnych praw z wyjątkiem prawa siły. Bomba atomowa przyniosła armiom alianckim puste zwycięstwo. Zaowocowała tym, że obecnie dusza Japonii jest zniszczona. Co się natomiast stało z dużą narodu niszczyciela. Jest wcześniej jeszcze, żeby to wyrokować. Prawda musi być powtarzana tak długo, dopóki istnieją ludzie, którzy w nią wierzą. 5. Pozwany naruszył postanowienia konwencji genewskiej, protokół 2. Zakres stosowania prawa humanitarnego stwierdza. Cytat. Międzynarodowe prawo humanitarne stosuje się do międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Międzynarodowe prawo pokoju, istniejące pomiędzy zainteresowanymi państwami, będzie w ten sposób zastąpione przez regulacje międzynarodowego prawa humanitarnego. Państwo nie może więc mieć prawa powoływania się na konieczność militarną jako usprawiedliwienie naruszenia tej równowagi poprzez pominięcie tych regulacji. 6. Wymagania humanitarne i konieczność militarna. Cytat. W czasie wojny wojujące strony stosują jedynie wielkość i rodzaj sił koniecznych do pokonania wroga. Działania wojenne są dopuszczalne jedynie, jeśli skierowane są przeciwko celom wojskowym i nie mogą spowodować niepotrzebnego cierpienia, jeśli nie są one perfidne. Bombardowanie Hiroszymy i Nagasaki wyraźnie wykracza poza zakres tych regulacji jako bombardowanie celów cywilnych, powodujące niepotrzebne cierpienia, a próby uzasadnienia go poprzez pozwanego były otwarcie perfidne. 7. Jeśli czyn wojenny nie jest wyraźnie zakazany przez umowy międzynarodowe lub przepisy prawa zwyczajowego, to nie oznacza to, że jest on dopuszczalny. Tak zwana klauzula Martensa opracowana przez inflackiego profesora Friedricha von Martensa żył w latach 1845-1909 Delegata cara Mikołaja II na konwencji Haskiej IV z 1907 roku i powtórnie potwierdzona w 1977 roku protokołem dodatkowym pierwszym, jak pokazano później, która będzie zawsze stosowana. W sprawach nieobjętych protokołem lub umowami międzynarodowymi cywile i kombatanci pozostają pod ochroną i władzą zasad prawa międzynarodowego wynikającego z ustalonych zwyczajów, z zasad humanitaryzmu i nakazów sumienia publicznego. osiem. Protokół pierwszy, część czwarta, sekcja pierwsza. Zobowiązania stron konfliktu do we wszystkich przypadkach rozróżniania pomiędzy populacją cywilną a żołnierzami. Artykuł 48. Zasada podstawowa. Cytat. Zakaz ataków na oślep. Artykuł 51. Ochrona cywilnej populacji. Paragraf czwarty w szczególności. Cytat. Atak przez bombardowanie każdą metodą lub środkami, które traktują jako jeden cel wojskowy wiele wyraźnie oddzielonych i odrębnych obiektów wojskowych umieszczonych, w mieście, miasteczku, wsi lub innym obszarze o podobnym skupieniu ludności cywilnej lub obiektów cywilnych. Artykuł 51. Ochrona ludności cywilnej, paragraf 5. I atak, o którym można się spodziewać, że spowoduje przypadkową utratę życia i zdrowia ludności cywilnej, uszkodzenie obiektów cywilnych lub ich kombinację, które byłyby niewspółmierne w odniesieniu do konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej. 9. Protokół I, część czwarta, sekcja pierwsza. Cytat. Ochrona cywilów przed arbitralnym i opresyjnym działaniem wroga przedstawiona w 1899 roku i później w 1907 roku była wyrażona w formie najbardziej kompletnej w czwartej konferencji genewskiej z 1949 roku, która jest obecnie uzupełniana przez ten protokół. Dlatego powodowie z szacunkiem wnoszą przed ten sąd prośbę o wysłuchanie tych zarzutów o zmowę w celu popełnienia zbrodni wojennych i okrucieństw, o spisek, aby ukryć ich zbrodnie motywowane nienawiścią rasową i fanatyzmem religijnym o zastraszenie rządu Japonii i uniemożliwienie mu skorzystania z wszelkich roszczeń wynikających z popełnienia tych przestępstw i o kontynuowanie przez powoda programu atomowego terroryzmu, o perfidne fałszerstwa i o kontynuowanie zmowy i spisku mających na celu ukrycie zbrodni ludobójstwa, masowych morderstw i spowodowanie niepotrzebnych cierpień wśród ofiar. Powodowie proszą sąd, aby rozpatrzył te zarzuty i wydał odpowiednią decyzję odszkodowań dla ofiar i kary dla przestępców. I tu jest podpis z szacunkiem przedłożony przez Eustazego Mulinsa, obywatela i posiadacza bezpośredniej wiedzy o powyższych faktach. Dalej jest adres i numer telefonu do pana Mulinsa, a jeszcze poniżej jest źródło, jest to ze strony www.bibliotecapleiades.net. łamane na ciencja, łamane na ciencja, podkreślnik uraniom12.htm Koniec rozdziału Następny rozdział, to jest rozdział drugi i jest zatytułowany Polityczna spowiedź Eustaze Mulinsa